Pisze, dostaję jaki puls z zakłamanego świata. Coś na zasadzie ała, bo bratu desz brata, który byłem ja. I znów krwawie, leś tej krwi, nigdy nie zobaczysz, jak ścieka po Chyba wolałbym tego nie dożyć, wiem, będzie tego więcej Sprawy tak brudne, że będę umywał od nich ręce Już się zaczęło, bo widzę, się brzydzę, dalej idę Wiem, nie powinienem, ale niekiedy sam za nich się wstydzę Moi ludzie, czemu wciąż mówię, że są moi? Bo nadal czuję więź, przez którą mnie boli Obserwuję, notuję ręce, załamuję rany, leczę nie muszę patrzeć, jak brat staje się śmiecie. Czy mnie rozumiecie, wiecie o czym te krwawi Życzę wam, żebyście się nigdy nie przekonali Mam swoją ekipę, razem ramię w ramię Ty potrzebna podpora, ja przy tobie stanę Wszyscy jesteśmy braćmi, to wiecie Ale przecież brat też może być śmieciem Wszyscy jesteśmy braćmi, to wiecie Ale przecież brat też może być śmieciem Wszyscy jesteśmy braćmi, to wiecie Ale przecież brat też może być śmieciem Wszyscy jesteśmy braćmi, to wiecie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 Tak naprawdę do końca zaufanych ludzi Mam mniej niż palców na mej dłoni Z tymi dobrze to mnie chroni, bo tu ważne rozeznanie Kto przy mnie, a kto nie Życie niesie ze sobą różne sytuacje nie jeden sobie w pełni z tego sprawy zdał i rację Nie przyzna, na duszy takiego na pewno nie jedna blizna Bo pamięta, jak niczy w jabłku z Zdity zioma drogę swą przegryzał inny wier dość wyznał Dlatego trzymam dystans Me oczy otwarte szeroko Z jednym jak z bratem, z drugim tylko spoko Sięgam pamięcią głęboko Parę lat ostrą brygadą ziomale poznają ten świat Było to długo przez wszelkiego rodzaju Wałkami przekrętami tasie, gdy się Jeden ufał drugiemu, bo nie było powodów by nie. Były to czasy, gdy dynki jeszcze nie wchodziły w grę Widocznie zmieniło się, różnie na tym świecie jest Nie każdy pozytywnie zdaje czasu test Wszystko co prawdziwe ma swój kres Płaszczery mam dlatego nie zobaczysz łez Co się stało? Pytam co jest? Chopatrzymy w życiu nie przypuszczałem, że będę pisać tak Gierymy, wspólne akcje się skończyły. Nadszedł pan dym, a z nim. Na ja wyszło to kurwa. Do prawdziwym sytuacje typu mam gram. Lecz się nie przyznam. Z tym i tamtym w tej klasy zaraz się spotkam, resztę wykiwam. Muszę iść na chaty, ściemano, powiem wam. Zmęczony jestem, zobaczymy się rano. Kto brat, a kto śmieć? Ważne jest wiedzieć, z kim ja trzymać, jak trzymać, jaki z kim układy mieć. Dlatego do końca zaufanych ludzi mam mniej niż palców na mej dłoni. Z tym i dobrze.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 ale przecież brat też może być śmieciem Nikt nie rani tak jak ranią tym przyjaciele Chyba każdy odczuł to na własnym ciele Ktoś któremu ufałeś i któremu wiarę dałeś Może zrobić większe świstwo niż się nawet spodziewałeś Może nawet nie myślałeś, że cokolwiek może zrobić Przeciwko tobie pomyśleć sobie On nie do pomyślenia Więc lepiej to zrozum Kumpli obserwuje się dokładnie niż w roku Przychodzą i odchodzą Ważne by nie zostać sam jak palec Solo bez nikogo, ty ranicie cię wróg Czujesz ból, którego się spodziewałeś Ty kumpel, ból, którego się bałeś I to jest różnica I to jest różnica